Rozdział dwudziesty Poddani Limchiego cierpią w niewoli u Lamanitów i są pokonywani, gdy walczą, by odzyskać wolność. Amon przybywa do ich kraju i dowiaduje się o 24 czterech płytach Jeredów. Limchi i jego poddani przystępują do przymierza z Bogiem. I stało się, że Limchi i jego lud powrócili do miasta Nefi i ponownie zaczęli żyć w pokoju w swoim kraju. I po wielu dniach Lamanici znowu zapołali gniewem na nefitów, że zaczęli przekraczać granice ich kraju, jednak nie odważyli się ich zabijać ze względu na przysięgę, którą ich król złożył Limchemu, ale policzkowali ich i wymagali dla siebie posłuszeństwa. Zaczęli także nakładać na ich barki ciężary i popędzać ich, traktując niczym niemego osła. I wszystko to działo się, aby słowo Pana mogło się wypełnić. Wielka była niedola nefitów, ale w żaden sposób nie mogli się wyzwolić z rąk lamanitów, którzy otoczyli ich ze wszystkich stron. I stało się, że zaczęli żalić się królowi na swą niedolę i chcieli walczyć z lamanitami. I dokuczyli królowi swymi narzekaniami, dlatego pozwolił, by postąpili jak chcieli. I znowu się zebrali, uzbroili i wyruszyli przeciwko lamanitom, by wypędzić ich ze swego kraju. I stało się, że lamanici ich pobili. Zmusili do odwrotu i zabili wielu z nich. I wielki nastał płacz i lamentowanie pośród ludu limkiego. Wdowa upłakiwała swego męża, synni córka upłakiwali swego ojca, a bracia upłakiwali swych braci. I wielka była w kraju liczba owdowiałych kobiet, które rozpaczały każdego dnia, bowiem przejął je strach przed lamanitami. I stało się że ich ciągły płacz wzbudził wreszcie ludu Imchiego gniew na Lamanitów, że znowu poszli z nimi walczyć, lecz jeszcze raz zmuszeni zostali do odwrotu, ponosząc wielkie straty. I po raz trzeci poszli walczyć z Lamanitami i jak poprzednio zostali pokonani. I ci, którzy nie zostali zabici, powrócili do miasta Nefi. I ukorzyli się aż do ziemi, poddając się jarzmu niewoli, znosząc razy, będąc pędzeni to tu, to tam i przyjmując ciężary według woli swych wrogów. I ukorzyli się nawet w wielkiej pokorze i wołali usilnie do Boga, całymi dniami wołali do swego Boga, aby ich wybawił z tej niedoli. Ale pan zwlekał z wysłuchaniem ich próśb ze względu na ich niegodziwość. Jednak słyszał ich wołania i wzruszył serca lamanitów, że zmniejszyli ciężary, mimo to nie uważał za właściwe wyzwolenie ich z niewoli. I zaczęło im się stopniowo lepiej powodzić w kraju, zaczęli mieć lepsze zbiory, ziarna i więcej zwierząt, że nie cierpieli głodu. I była pośród nich wielka liczba kobiet. I było ich więcej niż mężczyzn, dlatego król Limchi nakazał, aby każdy mężczyzna pomagał w utrzymywaniu wdów i ich dzieci, aby nie pomarły z głodu. I czynili to ze względu na wielką liczbę mężczyzn, którzy polegli. I lud Limchiego, jak tylko było to możliwe, trzymał się razem i zabezpieczali swe ziarno i stadę. I sam król nie odważał się wyjść poza mury miasta bez swej straży, bojąc się, że wpadnie w ręce lamanitów i zarządził, aby jego poddani obserwowali okolice kraju i w jakiś sposób pojmali kapłanów, którzy uciekli w puszczę i porwali córki Lamanitów, sprowadzając tak wielkie nieszczęście na lud Limchiego. Chcieli ich pojmać i ukarać, bowiem napadali oni nocą na kraj Nefi, zawierając ziarno i wiele cennych rzeczy, dlatego też ludzie Limchiego czatowali na nich. I nie było więcej walk pomiędzy Lamanitami a ludem Mihiego do czasu przybycia Amona i jego braci do kraju. I król, będąc ze swoją strażą poza bramami miasta, zobaczył Amona i jego braci, a przypuszczając, że są oni kapłanami Noego, rozkazał, aby ich pojmano, związano i wtrącono do więzienia. Jeśli zaś okazaliby się kapłanami Noego, skazałby ich na śmierć. Ale gdy przekonał się, że nie byli kapłanami, lecz jego braćmi i przewędrowali z kraju Zarachemla, ucieszył się ogromnie. I przed przybyciem Amona król Limhi wysłał małą grupę mężczyzn, aby szukali kraju Zarachemla, lecz nie mogli go znaleźć i zagubili się w puszczy. I znaleźli kraj niegdyś zamieszkany, pokryty wyschłymi kośćmi, kraj dawniej zamieszkany przez lud, który uległ zagładzie. A przypuszczając, że był to kraj Zarachemla, powrócili do kraju Nefi niewiele dni przed przybyciem Amona. I przynieśli z sobą kroniki ludu, którego kości widzieli wyryte na płytach z metalu. I Limhi ucieszył się również, dowiadując się od Amona, że król Mosjasz miał dany mu od Boga dar tłumaczenia takich zapisów. I Amon także się radował. Jednakże Amon i jego bracia żałowali, że tak wielu spośród ich braci poległo. Boleli, że król Noe i jego kapłani doprowadzili do tego, że lud popełniał tak wiele grzechów i występków wobec Boga I opłakiwali śmierć Abinadiego i odejście Almy, który ustanowił Kościół Boga mocą Boga przez wiarę w słowa Abinadiego oraz odejście tych, którzy z nimi poszli I wszyscy żałowali ich odejścia, bo nie wiedzieli dokąd uciekli a chcieliby się z nimi połączyć, gdyż sami przystąpili do przymierza z Bogiem, aby mu służyć i przestrzegać jego przykazen. Albowiem od przybycia Amona król Limchi także przystąpił do przymierza z Bogiem, jak również wielu spośród jego ludu, obiecując, że będą mu służyć i przestrzegać jego przykazen. I stało się, że król Limchi i wielu spośród jego ludu chcieli być ochrzczeni, lecz nie było w kraju nikogo, kto miałby pełnomocnictwo od Boga. I Amon odmówił uczynienia tego, uważając, że jest niegodnym dokonania tego sługą. Dlatego nie ustanowili jeszcze u siebie kościoła, czekając na ducha Pana. I pragnęli stać się jak Alma i jego bracia, którzy uciekli w puszczę. Pragnęli zostać ochrzczeni, dając tym samym świadectwo, że całym sercem pragną służyć Bogu. Zmuszeni jednak byli to odłożyć i relacja z ich chrztu będzie podana później. A teraz... Amon, jego ludzie, a także król Limhi i jego lud dokładnie rozważali, jak mogliby wyzwolić się z rąk Lamanitów i niewoli.